To są informacje Polskiego Radia 24. Na Węgrzech walka o każdy głos. Jutro nad Balatonem wybory parlamentarne. USA rozpoczęły usuwanie min z cieśniny Ormus. Informacje potwierdziło dowództwo centralne Pentagonu. Dobre wieści dla mieszkańców okolic poznańskiego lotniska. Na ławicy będzie obowiązywać cisza nocna. Minęła 22. Łukasz Pastor, zapraszam. Tysiące zwolenników opozycyjnej partii TISA uczestniczyły w wielkim finale kampanii wyborczej. Jutro nad balatonem wybory parlamentarne. Niezależne sondaże dają partii przewagę nad rządzącym ugrupowaniem Fides Wiktora Orbana. Lider opozycji Peter Magier zagrzewał wyborców do wspólnej walki o zmianę władzy w kraju. Na miejscu był nasz specjalny wysłannik Michał Makowski.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 Podoba się obietnica transparentności i wprowadzenia mechanizmów antykorupcyjnych po ewentualnym przejęciu władzy. Do tego trzeba jednak zdobyć dwie trzecie miejsc w parlamencie. Debreczyn, Michał Makowski, Polskie Radio. Cały świat patrzy na Budapeszt, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu w czasie Rady Krajowej K.O. był zdania, że obecny rząd w Budapeszcie sprzyja Władimirowi Putinowi.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 Węgrzy będą głosować od godziny 6 do 19. Jutro o 22 na naszej antenie specjalny program w całości poświęcony wyborom parlamentarnym na Węgrzech, a w nim łączenia z naszymi reporterami, komentarze i prawdopodobnie pierwsze cząstkowe wyniki. Dowództwo Centralne Pentagonu potwierdza, dwa niszczyciele rakietowe marynarki wojennej rozpoczęły działania. Ich celem jest usunięcie min z cieśniny Ormus. Niektóre statki, pomimo obowiązującego zawieszenia broni, wciąż nie mogą przepłynąć przez ten kluczowy szlak wodny. Nasze okręty przepłynęły przez Ciesiny Ormus i podjęły działania w Zatoce Arabskiej w ramach szerszej misji, której celem jest zapewnienie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 Około 30 statków. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I jeszcze jedna informacja dotycząca wojny na Bliskim Wschodzie. W Islamabadzie zakończyła się pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów pokojowych. Takie są ustalenia stacji Al Jazeera. Do kolejnej rundy negocjacji w Pakistanie ma dojść w nocy lub jutro. O pokój na świecie modlił się papież. Zasiądźcie przy stołach dialogu i mediacji. Nie przy stołach, przy których planuje się zbrojenia i podejmuje decyzje o śmierci powiedział Leon XIV. W Bazylice Świętego Piotra odbyło się wieczorne czuwanie z udziałem papieża. Wracamy do tematów krajowych. Polski Komitet Olimpijski nagrodził medalistów tegorocznych zimowych igrzysk i trenerów sportowców. Nagrody przyznano podczas Gali Olimpijskiej w Warszawie. Medaliści, czyli Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Władimir Semirunni otrzymali w sumie ponad milion złotych. Część tej kwoty wypłacono w tokenach, czyli cyfrowej walucie emitowanej przez Zonda Krypto. Za srebrny medal PKOL przyznał 400 tysięcy złotych, a za brązowy 300 tysięcy. Pieniądze są już na kontach sportowców, mówi prezes PKOL Radosław Piesiewicz. Tokeny były wypłacane od naszego sponsora zgodnie z ustaleniami ze sportowcami. Polski Komitet Olimpijski był obok tego. Wiem, że tokeny wpłynęły na konto. Wiem, że dzisiaj bardzo kurs tokenów urósł, jeżeli ktoś by obserwował, bo dostałem taką informację. Na gale został zaproszony minister sportu. Jakub Rutnicki nie pojawił się jednak na niej ze względu na wątpliwości co do głównego sponsora pko Zonda Krypto. Wirtualna Polska i Many.pl opisywały, że największa polska giełda kryptowalut ma problemy z wypłacaniem środków klientom. Na koniec Poznań i dobre wieści dla osób, które mieszkają w pobliżu lotniska Ławica. Port będzie drugim po okręciu lotniskiem w Polsce z ciszą nocną.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 Nowe przepisy mają poprawić komfort życia mieszkańców okolic lotniska, mówi prezes Portu Lotniczego Grzegorz Bykowski. Października tego roku, czyli od rozkładu zimowego, zdecydowaliśmy się wprowadzić to ograniczenie po to, żeby zlikwidować ten najbardziej uciążliwy hałas w środku nocy. W godzinach nocnych przewoźnicy nie będą mogli planować lotów do i z Poznania. Cisza nocna na lotnisku zacznie obowiązywać 25 października. To były informacje Polskiego Radia 24.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 I sala zamarła. Co jest na tej taśmie? Czy audycje radiowe mogą przetrwać próbę czasu? Czy głos raz usłyszany może pozostać z nami na lata? Dorota Boniecka, górny dobry wieczór. Witam serdecznie w Polskim Radiu 24 w audycji, w której prezentuję archiwalne reportaże i dokumenty radiowe. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Radia, dlatego zaprezentuję Państwu reportaż Janusza Deblesema przy współpracy Barbary Grębeckiej Pamięć Radia. Przykładem, który wciąż rozbrzmiewa w uszach wielu Polaków jest Tadeusz Bocheński, pierwszy speaker Polskiego Radia nazywany księciem Spikerów. Dla tych, którzy może nie pamiętają, to jest ten słynny głos Halo, halo, tu Polskie Radio. W reportażu poświęconym jego pamięci z archiwalnych taśm przemawiają ci, którzy go znali i podziwiali. Stella Weber, również spikerka, Zbigniew Kopalko, reżyser Teatru Polskiego Radia, a także reportażysta, Maciej Kwiatkowski, dziennikarz, lektor i historyk Polskiego Radia oraz legendarny inżynier Jan Zagozda, Współtwórca radia retro i kolekcjoner przedwojennych płyt gramofonowych. Zapraszam do słuchania reportażu Janusza Deblesema i Barbary Grębeckiej, Pamięć radia. Halo, tu Polskie Radio Warszawa. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasz program. Pamięć rzecz ulotna jak radio. Coraz mniej wśród nas ludzi, którzy słuchali radia przed wojną w czasach, kiedy nie było jeszcze telewizji. Czy właśnie dlatego wtedy radio miało taką wielką moc, że na całe życie wpisywało się w pamięć? A może ma taką moc do dziś? Jak długo pamiętamy audycje radiowe? Przez pięć minut? Przez tydzień? Przez rok? Od czego to zależy? W 1925 roku powstało Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Rok później rozpoczęło nadawanie Polskie Radio. Za chwilę przypomnimy Państwu głosy polskiego radia sprzed lat. Radiowcy w większości staśm archiwalnych wspominają swojego starszego kolegę z pracy. Pamięć Radia. Montaż dokumentalny przygotowany przez Janusza Deblesema przy współpracy Barbary Grębeckiej. Gdy radio w pokoiku gra, coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mi ja dzień po dniu, wiem zostanę o tu. a radio mi przybliża świat. To moje uczniowie, na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. To, co, co jest zmorą radiowców, że to mówi się do tego sieteczka i że to tam gdzieś ginie, w tym, jak to się ładnie mówi, bezmiarze eteru. Mm -hmm i że z tego nic nie zostaje w pamięci ludzkiej, bo się mówi, że słowa ulatują, a pisma zostają. Ja się przekonałem, że to nie jest prawda, że radio potrafi zapaść w pamięć słuchaczy, że szczególne audycje, że ludzie, którzy potrafią ten środek wykorzystać, mówią w ten sposób, że przekazują swoją osobowość przez ten mikrofon innym ludziom, mają im coś do powiedzenia, że ci ludzie nie giną. Ja pamiętam trochę to radio, tak? Pamiętam tych naszych późniejszych, wspaniałych Kolegów, przepraszam, że ja tak o nich mówię, Zbigniewa Świętochowskiego, pamiętam Tadeusza Bocheńskiego, właśnie z radia sprzed wojny. Halo, tu Polskie Radio Warszawa. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasz program. Przypominam sobie, że 26 kwietnia... 26 roku, po raz pierwszy właśnie stanąłem przed mikrofonem i wówczas zapowiedziałam halo, halo, Polskie Radio, Warszawa. Ja zastanawiałam się nad tym ostatnio, jak długo pracował Tadeusz przed mikrofonem i obliczyłam, że było to 42 lata równo. Tak. Prawda, panie Macieju? Pan jest historykiem radia. No nie, Azji, to się zgadza, napisał? zgadza się, bo nie. on zaczął pracować z 26 kwietnia 1926 roku, a zmarł 25 kwietnia 1968 roku. Także zgadza się, akurat kończyło mu się 42 lata kontaktów radiowych. Może się przywitamy. Dzień dobry Państwu. Właściwie dzisiaj występuję przed mikrofonem w nieco innej roli jak zwykle. Zresztą Państwo się za chwilę zorientują. Jednym z najczęściej stawianych mi pytań jest Pytanie, w jaki sposób zostałem spikerem. No, mógłbym powiedzieć krótko, że na spikera trzeba się urodzić, bo jeśli ktoś się nie urodził, to nie może być spikerem. No, ale ten wątpliwy wartości, dowcip, oczywiście nie rozwiązuje całości kwestii. Tadeusz Bocheński, ja będę ciągle do niego wracał, ponieważ dla mnie polskie radio to jest Tadeusz Bocheński. Pierwszy, którego ja usłyszałem w radiu, właśnie w tym kryształkowym radiu, to znaczy Pudełeczko czarne z takim pokrętełkiem i słuchawkiem na uszach. I w takim radiu usłyszałem piosenkę śpiewaną przez Tadeusza Boheńskiego. Jeśli wolno mi o tym powiedzieć, bo to Bardzo piosenka proszę. reklamowa. Pamiętam słowa. O nikotyno, senne marzenie, ty upajasz smutek i cierpienie, czy w dzień, czy w noc, twa moc westchnienie przynosi szczęście zapomnienie. O nikotyno, któż cię ominie, kogo opętasz, niech w nie zginie, twoim pogromcom ten jedynie, którego imię morwi tam. Urodziłem się, proszę Państwa, niestety muszę się przyznać, tutaj szczerze i otwarcie, w roku 1900 a w tym roku Głuchu jeszcze było na temat radia. A więc muszę sięgnąć przede wszystkim do kronik rodzinnych. Otóż kroniki rodzinne, kroniki rodzinne zanotowały fakt, że kiedy matka moja była jeszcze panną, mieszkała wówczas w mieście Winnica na Podolu, wróżka, cyganka wywróżyła jej że wyjdzie za mąż, będzie miała dwoje dzieci, syna i córkę i synów stanie się głośne na cały świat. Kto by tam wierzył w cygańskie wróżby w inteligenckiej przeciętnej rodzinie, ale jednak muszę przyznać, że ten fakt, ta wróżba cyganki zaciążyła w pewnym sensie nad całym moim dzieciństwem on miał ogromne poczucie humoru. Tak. Co było może najbardziej charakterystyczne dla niego i on żartował nie tylko z innych, ale i z siebie samego tak. umiał sobie zażartować. Tak. Miał błyskawiczny refleks i w rozmowie prywatnej i przed mikrofonem i nawet w ciężkich chwilach życia. A przeszedł ich sporo, bo po kolei wszyscy bliscy go opuszczali. Został zupełnie sam. To jednak starał się zawsze zachować tę jakąś pogodę ducha. Kiedy po przyjściu na świat córki ujrzało światło dzienne niemowlę płci męskiej, to znaczy ja, wróżba cyganki jakby się już spełniła w polowie. Chodziło teraz o tę drugą polowę. Dzieci płci męskiej zdradzało od wczesnych lat zdolności w wielu kierunkach, ale nic nie zapowiadało jakiegoś talentu, talentu tej miary, który by pozwolił, czy przysporzył sławy dziecięciu i uczynił je głośnym w świecie. No bo głośne w domu to ono już było od pieluch. Nikt nie mógł przewidzieć, że po wielu latach zjawi się nowy czynnik, który sprawi, że... Zyskanie popularności i rozgłosu stanie się udziałem nie tylko samych geniuszów. Tym czynnikiem miało być radio. Pamiętam, że jeszcze kiedy był bardzo chory, leżał w szpitalu, odwiedzaliśmy go wtedy, to też zawsze usiłował zażartować troszeczkę, uśmiechnąć się. I przypominam sobie, że podobało mu się, że list który napisałam do niego, do tego szpitala, a był to szpital wojskowy, zaadresowałam generał spikerów Tadeusz Bocheński. Halo, tu Polskie Radio Warszawa. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasz program. A więc rok 26 rok powstania Polskiego Radia stał się dla mnie rokiem przełomowym. Wczesną wiosną w mieszkaniu znajomego inżyniera radioamatora gdzieś przy ulicy Koszykowej na jakimś wielolampowym odbiorniku od własnej konstrukcji owego inżyniera w pokoju pokrytym od góry do dołu zwojem antenowych drutów usłyszałem po raz pierwszy na słuchawki uroczy głos pierwszej polskiej spikerki radiowej Janki Sztąpkówny. Przypominam sobie doskonale, że zapowiedziała występ Marii Malickiej. Otóż słuchając właśnie głosu Malickiej, słuchając y, głosu Sztąpkówny, powiedziałem sobie wówczas, że ja też muszę zgłosić się do radia, ażeby mówić tak jak one do ucha słuchaczom piękne Poetyckie słowa. Ja myślę, że pan, panie Macieju, pan go lepiej nazwał, bo pan go nazwał księciem spikerów. I chyba to było bardzo odpowiednie określenie dla Tadeusza. On dla mnie był księciem, bo miał coś sobie no, niesłychanie wykwintnego. Właśnie, dlatego, że na jego osobowość spikerską to złożył się nie tylko ten piękny, dźwięczny głos, melodyjny, niezwykle, i taka naprawdę nieskazitelna dykcja, nie tylko to oczarowało słuchaczy, to właśnie była ta kultura wyniesiona z domu rodzinnego, yy, muzykalność ogromna, zdolności poetyckie, wykształcenie kult humanistyczne. Słowa. Tak. Kult dla słowa. On, doświadczenia on był arcykapłanem jego... polszczyzny, prawidłowej polszczyzny. To wielka sprawa. Tak jest. I to wszystko złożyło się na to, że ja przychylam się do tego określenia Pana Macieja, że był to książę. Halo, tu Polskie Radio Warszawa. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasz program. Mój pierwszy kontakt z Bocheńskim był jako radiosłuchacza z, ze świetnym spikerem. Były to lata prawie że archeologiczne, bo to były lata 1927-28, kiedy się słuchało radia na tak zwanym Detektorku, detektor to był taki mały krysztalik, tam była taka igiełka na jakiejś takiej plytce, o ile sobie przypominam. I słuchawki, które naciskały na uszy. właśnie w tych słuchawkach, kiedy usłyszałem po raz pierwszy Boheńskiego, byłem oczarowany, bo poczułem, że mówi do mnie jakaś olbrzymia osobowość, jakaś właśnie to, co pani powiedziała, że, ta, że to było tak i piękny głos, i drgający wzruszeniem, i niebywała kultura. Na anioł pański piją dzwony. Niech będzie Maria pozdrowiona, niech będzie Chrystus pozdrowiony. Na anioł pański piją dzwony. Nie niebiosach kędyś głos Bohejski stał się Bożyszczem polskim. Wszyscy hmm. byli urzeczeni, prawda? Bohejski cokolwiek by powiedział, wszystko przyjmowano jako, jako objawieni, jako, jako prawdę. A jeszcze ja bym coś dodał, panie Zbyszku, że wszystko mówiono, że to e, właściwie Bocheński nadaje. Jaki ładny koncert nadał pan Bocheński, pan Bocheński w piątek. O, w ten sposób mówiło się wtedy o radzie. Oczywiście, ale rola speakera była troszkę inna, tak. jeżeli przejdziemy na, na podwórko speakera. spiker był nie tylko reżyserem, prezenterem, był biletem wizytowym, jak to się mówiło kiedyś, ale był osobowością. Halo, tu Polskie Radio Warszawa. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasz program. Zawsze mnie fascynował ten cudowny wynalazek, że głos może się stać nieśmiertelnym dzięki temu genialnemu wynalazkowi Edisona. I od małego dziecka bawiłem się gramofonem, jeszcze jak nie miałem siły nakręcać go korbą, to mi mama albo ciocia pomagała. Lubiłem słuchać płyt. Jako słuchacz, to od siódmego roku życia byłem bardzo wiernym słuchaczem polskiego radia. Pamiętam przedwojenne audycje. Pamiętam święto 11 listopada 1937 37 roku, bo wtedy właśnie kupili rodzice nowy odbiornik radiowy już taki nagłośnik i słuchaliśmy uroczystości z okazji 11 listopada. No i zawsze zwracałem uwagi na te sprawy techniczne. Byłem jednym z pierwszych konstruktorów magnetofonu własnej produkcji, który to wtedy te urządzenia były tak yy, bardzo rzadkie, jak no teraz już nie można z niczym porównać nawet. No i koniecznie zapragnąłem mieć swój taki magnetofon. Mój tato był precyzyjnym mechanikiem, więc mi pomógł. Dosłownie wszystko było robione ręcznie. W głowice, w wykrojnik, blaszki z permaloju i składane to wszystko było w prymitywny sposób, ale zaczął grać ten magnetofon i miał właśnie swoje własne nagrania od 1954 roku. Jedno z pierwszych moich nagrań to jest krzyk mojej siostrzenicy jako niemowlaka, kiedy była kąpana i różne tam z nią rozmowy babci. No i zacząłem oczywiście nagrywać z odbiornika, z płyt. Płyty zacząłem zbierać w 1946 roku, magnetofon miałem w 1954 i tak ciekawe rzeczy, które mnie interesowały, starałem się sobie zostawić. No i potem to już jakoś lawinowo narastało. Czy było coś, co sprawiło Panu jakąś szczególną, ogromną radość i satysfakcję, że... To właśnie pan znalazł, że Oj, na tak. to pan traci. Niedawno to było. Pan Mann i materna zaprosili mnie do swojego programu i ja tam demonstrowałem stary gramofon. Zagrałem mu płytę z jego autentycznym, stryjecznym dziadkiem Józefem Mannem, świetnym śpiewakiem. I pytał mnie się pan Wojciech, czy ja poszukuję jakichś płyt szczególnie, które by mnie interesowały, czego ja jeszcze nie mam. Więc zaapelowałem, czy może ktoś z państwa ma śpiewającego Tadeusza Bocheńskiego. Kiedy miałem wystąpić w swoim czasie w powstałym kabarecie artystycznym w oazie Nowy Momus, tym razem o dziwo w nowej roli, mianowicie w roli piosenkarza, Roland napisał dla mnie piosenkę Znam tylko Twoje listy. Tytuł tej piosenki posłużył mi teraz po latach jako punkt wyjścia do moich wspomnień. Tak brzmi tytuł właśnie książki, którą napisałem, właściwie skromnej książeczki Wspomnienia Spikera pod tytułem Znam tylko Twoje listy. Dziś już pamiętam tylko refren tej piosenki. Postaram się Państwu oczywiście tak w skromnym zarysie, tylko bez akompaniamentu odtworzyć. Znam tylko listy Twe pachnące, Długie wytwornych liter rząd. Chowam je chociaż, nie wiem, Kto pisze je i skąd. Znam tylko proste Twoje słowa i ciebie tylko znam z tych słów. Może dlatego właśnie proszę cię napisz znów. I dwa dni po tej telewizyjnej audycji przyszedł Telegram z Krakowa mam tę płytę. To naprawdę unikatowe nagranie na płycie Syrena Elektro w początkach lat 30. było. Że kryjesz sobie słodyczy czar Boże płonie w oczach Tych ognia żar Nie wiem, bo nie znam cię Nie wiem, czy chcę, czy nie Los nas wręczy On najlepiej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 może na właśnie, proszę cię, napisz znów. Halo, tu Polskie Radio Warszawa. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasz program. Jakże śmiesznie mi zabrzmiało, kiedy usłyszałem po raz pierwszy Bocheńskiego w roli spikera po wojnie, po II wojnie światowej, kiedy mówił o siewach rolnych. Wydawało mi się, że Bocheński jest taką osobowością, że ja bym go, ja powiem, ja, to jest moje zdanie prywatne, ja bym go oddzielił od, od, tej, od tej urzędowej roboty spikerskiej, tylko dałbym mu je tak jak żubrowi, który ocalał z, prawda, z pogromu, dałbym mu swoisty odcinek audycji i on by dalej czarował ludzi, swoją kulturą, swoją, swoją mową osobistym zaangażowaniem. A warto było. Niestety troszkę te, te sprawy były y, źle poprowadzone, zła gospodarka ty, tym, tym talentem. I boheński tak jest moje osobiste zdanie, zaczął się czuć troszkę gorzej. boheński troszkę się czuł tym y, dotknięty. No, I... ja sobie wyobrażam, że on musiał się czuć tym bardzo jakiś zdeprymowany ponieważ to jest człowiek, który wprowadził te kwadranse akademickie w Polskim Radiu i przez wiele lat, właśnie do końca, do 1939 roku, był ich wykonawcą. Nowe książki jeszcze przed ukazaniem się y, były prezentowane na antenach. Tak, czyli że pan twierdzi, że troszkę y, dział artystyczny troszeczkę potraktował Bocheńskiego po macoszemu. Nie wykorzystał jego talentu, no tak, jego osobowości. nie mówimy osobowości, tylko o krzywdzie prawda? zrobionej, ewentualnej krzywdzie robionej człowiekowi, ale to był człowiek, który się cieszył ogromnym jednak uznaniem usłuchaczy do końca, do, końca, tak. do końca, do końca, oczywiście. Rez, weźmy oczywiście. taką sprawę, że jak Bocheńskim wrócił do radia po wojnie, było to 21 marca, to gdy jego głos zabrzmiał w głośnikach ulicznych, bo wtedy w ten sposób się jeszcze radia słuchało, przy to jeszcze była wojna. Radiofonia przewodowa. Przewodowa, tak. I Polska była ogłoszona z radioodbiorników i w Warszawie ludzie na Targowej słuchali na ulicy. To, jak on zapowiedział, rozległy się na ulicy oklaski. No w ten sposób wita się ludzie w teatrze, a nie wita się ludzi podgłośnikiem ulicznym, to był piękny chod, złożony, złożony wielkiemu speakerowi. Idzie samotna dusza polem, idzie ze swoim złem i bólem, o złożnym lanie i po lesie, zło swoje swój ból niesie. I swoją dolę klnie tu latą, i swoje losy klnie straszliwe, z ogromną skargą i rozpachą, przez zatępioną i dzieńwę. Idzie jak widmo potępione Gwiżdże kolonii wiatr i tańczy którą siękolwiek zwróci stronę Wszędzie gościnie twiej wygnańczy Nigdzie tu miejsca nie ma dla niej, Nie ma spoczynku, ni przystani, Idzie przez pola umęczona lamiąc nad głową swą ramiona Na anioł i piją Niech będzie Maria pozdrowiona Niech będzie Chrystus pozdrowiony ja bym tu jeszcze chciał poruszyć sprawę bardzo subtelną. Mianowicie. Hmm, Bocheński dla mnie jest człowiekiem, który w radiu znalazł niepowtarzalną i jedyną szansę. Proszę sobie wyobrazić tego Człowieka obdarzonego przepięknym głosem, przepięknym, głębokim głosem, który był przecież kaleką. Tak, od dwóch. Był przecież zniekształconym człowiekiem obarczonym garbem, y, z wywichniętym stawem biodrowym. No więc y, ten człowiek przecież zaczynał jako recytator estradowy, i to była jego droga do radia. Zresztą w tej grupie, w której właśnie występowała z tych studentów warszawskich. To między innymi był Jan Kiepura, był Kazimierz Czekotowski, Czekotowski. był Bronisław Dardziński Odziwo i był właśnie Tadeusz Bocheński. I w ten sposób właśnie Bocheński trafił do radia, to znaczy trafił do próbnej stacji Polskiego Towarzystwa mm -hmm. Radiotechnicznego mm -hmm. dokładnie 12 lutego 1926 roku. I wtedy właśnie zwrócono uwagę, to był już okres, w którym Polskie Radio przygotowywało się do inauguracji stałych programów. Tamte były próbne. I zwrócono właśnie uwagę na no, przepiękny jego głos. I zaproponowano mu e, przyjście na taki wewnętrzny konkurs, do którego stanął on i Czekotowski. I wahano się. Polskie Radio wahało się między Czekotowskim. Ciekawe. Tak. No Czekotowski był przecież później światowy i sławy. Śpiewał No i, śpiewak, śpiewak, tak. Tak. I Czekotowski właściwie... Tak jak udało mnie się ustalić, on się wycofał, rozumiejąc, jaką wielką szansę daje Tadeuszowi Boheńskiemu. I rzeczywiście, i rzeczywiście, przecież Tadeusz był, tak jak pan powiedział, panie Zbyszku, najpopularniejszym, można powiedzieć, człowiekiem My w, Polsce. Jeden w Polsce. Tak. Kto tak. no, mógł, mógł się z nim wtedy równać? No, może kiepura. To jest właśnie wielka szansa, przecież każdy z nas przypomina sobie tego uroczego człowieka, który z takim wielkim trudem poruszał się przed mm, tym korytarzem radiowym powoli i każdy musiał zwrócić uwagę na te dwie laski, na tę przygarbioną postać. A później było jakby przeistoczeniem. siadał do mikrofonu. I magia, prawda? I magia słowa. To wszystko niknęło, to było wszystko nieważne. To właśnie był taki królewicz z bajki. Tak, ta, który się przeistoczył. Wiem, że nigdy Ciebie nie zobaczę, że to tylko żal. Choć się znamy jakoś tak inaczej, tęsknię do swych tarb. Znam tylko listy twe pachnące i Ciebie tylko znam swych słów.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 Mówią w ten sposób, że przekazują swoją osobowość innym ludziom, mają im coś do powiedzenia, ale ci ludzie nie giną. Znam tylko listy te długi wytworny liter Kocham je, chociaż nie wiem, kto pisze je. Po prostu całkiem inne czasy. U. I sala zamarła. Co jest na tej taśmie? Wysłuchaliśmy reportażu Janusza Deblesema i Barbary Grębeckiej, Pamięć Radia. A w studiu Radia Łódź jest z nami znawczyni radia, pasjonatka radia Kinga Sygizman, adiunkt Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy od postawionego pytania na początku audycji. Czy głos w audycji radiowej, raz usłyszany, może pozostać z nami na lata? Tym bardziej w dobie podcastów, szybkości, no i dlaczego? Ja absolutnie zgadzam się z, z wypowiedzią, która pojawiła się w reportażu, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. A mianowicie o tym, że radio wcale nie jest ulotne. To znaczy radio takie informacyjne pewnie jest, bo informacje przepływają, nie możemy się na nich dłużej skupić i pojawiają się kolejne. Natomiast jeśli mówimy o wybitnych głosach, jeśli mówimy o osobach, które mają coś do powiedzenia i których sposób opowiadania jest zapamiętywany i może być zapamiętywany przez nas, to absolutnie radio nie jest ulotne. Te głosy rezonują w nas, zostają. Ja przyznam, że jestem najlepszym dowodem tego, że czasami, kiedy usłyszę jakieś zdanie, to mam wrażenie, że już to kiedyś słyszałam i na przykład wiem, że słyszałam to w reportażu radiowym jakimś konkretnym. I czasami zdarza mi się tak, że ja po prostu myślę, czy wypowiadam się tekstami, które już zasłyszałam w radiu. Ten głos, o którym była mowa w reportażu i którego mogliśmy posłuchać, to jest właśnie jeden z tych głosów, które które pozostają w nas. Tak jak powiedziałaś, to jest ten głos, który mówił halo, halo, tak? polskie radio. I myślę, że jeśli wspominamy sobie te początki radia, to właśnie widzimy postać Tadeusza Bocheńskiego, ale też słyszymy jego głos. Ja pamiętam, jak byłaś u mnie w Łodzi, nagrywałyśmy reportaż, rozmawiałyśmy o, o pasji mojego taty do starych odbiorników radiowych. Jeden z takich odbiorników, znajduje się u mnie w mieszkaniu. Włączałyśmy, słuchałyśmy sygnału i wyłączałyśmy i po wyłączeniu odbiornika ten dźwięk jeszcze przez chwilę w pomieszczeniu brzmiał. I myślę, że te głosy, takie piękne, radiowe głosy, nie tylko dawne głosy, ale też współczesne głosy, one rezonują i po tym wysłuchaniu opowieści, którą dany głos ma nam do zaprezentowania, one jeszcze w nas brzmią, czasami wracają po kilku dniach, czasami wracają po latach, ale wierzę, że jeżeli głos jest wybitny, to znaczy charakterystyczny, to znaczy taki, który mówi nie tylko treścią, i tekstem, ale także mówi sposobem akcentowania, melodią, dynamiką swojej wypowiedzi. To głos, który po pierwsze w nas pozostaje, po drugie jest nieporównywalny z niczym innym. I na koniec może jeszcze odpowiedzi na to pytanie powiem, że wierzę, że głos to jest taka nasza wizytówka. Głos, ale w znaczeniu wszelkich jego parametrów, więc nie tylko, nie tylko barwa, nie tylko dynamika, nie tylko intonacja, ale też to, co pomiędzy wypowiadanymi słowami się znajduje, nasze zawieszenia głosu. No właśnie ta, ta emocjonalność, która jest wpisana w nasz sposób wypowiedzi. Także no, odpowiadając krótko na twoje pytanie, tak radio rezonuje, tak głosy współcześnie mogą rezonować i muszą tylko mieć coś ciekawego do powiedzenia i przede wszystkim e, poprawny sposób. Tak i my powinniśmy też umieć dobrze słuchać usłyszeć, bo czasami słuchamy, ale nie słyszymy, prawda? Tak jest, tak. To jest bardzo dobrze powiedziane. Za dużo bodźców jest wokół nas i coraz częściej mamy chyba trudność ze skupieniem się na pojedynczych dźwiękach i z wyłuskaniem tego, co może mieć znaczenie. Mamy nawet problem z tym, żeby zauważyć, że w danej chwili, czy też wysłyszeć, że w danej chwili wybrzmiewa kilka dźwięków w różnych planach i Wierzę bardzo mocno w to, że edukacja dźwiękowa ma sens i ja jestem nie tylko y, pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego, ale też y, jestem członkinią Fundacji Audionomia, która no właśnie zrodziła się z miłości do radia, z miłości do słuchania, szczególnie do opowieści audialnej, do reportażu radiowego. I wierzymy bardzo mocno w audionomii, że słuchania można nauczyć. Można nauczyć podczas zajęć w szkole, w przedszkolu, ale także my jako rodzice możemy uczyć słuchać, bo mnie tak nauczył mój tata słuchania. I dlatego audioedukacja jest bardzo ważną częścią naszej działalności. Ja przyznam, doświadczenie mojego życia wskazuje, że dom... I te nasze pierwsze środowiska istnienia są bardzo ważne dlatego jak będziemy odbierać dźwiękowy świat potem. Jeżeli nasiąkniemy radiem, jeżeli nasiąkniemy dźwiękami, jeżeli nauczymy się właśnie zatrzymywać na dźwięku i słuchać, skupiać, to nie tylko ten świat będzie dla nas piękniejszy, bardziej barwny, bardziej wartościowy, ale myślę, że też to zatrzymanie się we współczesnym świecie jest bardzo ważne. Jest po prostu wielką wartością, do której mamy prawo. I ta różnorodność świata dźwiękowego ma prawo do tego, żebyśmy jej posłuchali, żeby ona mogła w nas zarezonować. To bardzo piękne słowo, którego używamy od początku tej rozmowy. Alek. A kiedy zaczęła się twoja pasja do radia? Nie umiem określić początku, dlatego że radio było u nas w domu zawsze. Mój tata, tak jak wspomniałam, jest kolekcjonerem odbiorników radiowych, dawnych odbiorników, nie tylko stacjonarnych, ale także tych samochodowych i te odbiorniki zawsze były w różnych częściach naszego domu pamiętam, że chodziliśmy pomiędzy kolejnymi pokojami, bo powiem, że miałam szczęście wychować się w domku jednorodzinnym. Dla mnie to było bardzo wielkie szczęście. I w każdym kolejnym pomieszczeniu musiało być radio. Oprócz łazienki, tam nie było radia, ale to radio było słyszalne z innych pomieszczeń i to radio zawsze brzmiało. Pamiętam, że kiedy tata słuchał radia, to był taki czas święty. I też pamiętam, że było to od początku radio, dla którego wartością jest nie tylko dźwięk akustyczny, nie tylko muzyka, ale też słowo, też opowieść. Nie wiem, kiedy rozpoczął się ten mój początek, radiowy. Ja po prostu chyba wychowałam się w tym towarzyszeniu radia i nie umiem sobie wyobrazić domu bez radia. Dla mnie dom bez radia byłby domem niepełnym po prostu. I chciałabym zapostulować w tym momencie o dookreślenie słowa towarzyszące, dlatego że radio określane jest jako medium towarzyszące. Natomiast u mnie nigdy ono nie było takim medium towarzyszącym jakby w, w codziennym rozumieniu tego słowa, czyli jako to medium, które nam towarzyszy przy okazji robienia innych rzeczy. Jest takim, takim drugim elementem, który czasem staje się pierwszym, ale, ale nie jest y, y, może tym prymarnym. To znaczy możemy robiąc inne rzeczy słuchać radia. Dla mnie radio było medium towarzyszącym w znaczeniu bycia towarzyszem. Ważną osobą ważną częścią mojego życia, do tego stopnia, że kiedy nie było dźwięku radia w domu, to ja czułam się zdenerwowana. I do tej pory przyznam, że cenię ciszę, cenię ciszę ale głos słowa mówionego człowieka, który właśnie coś ciekawego ma mi do powiedzenia, chce się Udało czymś podzielić. Ci. Udało jest... ci się to w swoim domu teraz, rodzinnym, przekazać też to radio, że słuchacie radia, czy... No bo to jest jednak w dzisiejszych czasach, to jest dość trudno już. To jest trudne, ale udało mi się. No, tak jak powiedziałam, to jest nasz towarzysz życia i radio brzmi u nas codziennie. Czasami brzmi z odbiornika radiowego, a czasami po prostu z aplikacji telefonicznej. Taka jest prawda i to się zmieniło. Czasami brzmi też w słuchawkach ale, albo w samochodzie. Natomiast jest i, i moje dzieci słuchają radia i moje dzieci reagują na to, co jest przekazywane przez y, osobę mówiącą z tego odbiornika. I powiem, że bardzo zaskoczyłam się w tym roku pracując ze studentami, ponieważ um, i bardzo mnie to zbudowało, dlatego że rozmawiając z ludźmi, którzy mieli bardzo ciekawe zainteresowania muzyczne i którzy potrafili wymienić um, wartościowych, mających coś do powiedzenia dziennikarzy, nie tylko radiowych, zapytałam ich um, skąd to zainteresowanie radiem, skąd ich wiedza radiem. I dowiedziałam się, że, że jest wyniesiona z domu, to znaczy, że potwierdziło się to, że Słuchania powinniśmy uczyć od dziecka, że osoba, która jednak wychowywała się w tej przestrzeni wartości dla słowa mówionego, to później w tym dorosłym wieku, nawet jeśli określimy tak dwudziestoparolatków, to jest to osoba, którą da się e, zauważyć jako może troszkę inną na tle masowości, powiedzmy, tak nieładnie, ale radio uczy tej umiejętności skupienia, radio uczy docenienia tego, co w dźwięku jest ważne i umiejętności, myślę, że analizowania też tej przestrzeni dźwiękowej. A ty jakoś towarzyszyłaś tacie też w tej pasji, razem z nim jakoś wyszukiwałaś tych radioodbiorników? Pamiętam, że jako dziecko jeździłam z tatą na różne giełdy. To było 30. 35 lat temu. Jeździłam na różne giełdy, czy w Łodzi, bo tata mieszka pod Łodzią, w Łodzi czy do Warszawy i tam przemierzaliśmy kolejne alejki, szukając starych odbiorników radiowych. Tata miał swoją misję, ja miałam swoją misję, czasem był też mój brat. No i naszym zadaniem było odnaleźć w tłumie tych różnych rzeczy mniej lub bardziej wartościowych stare odbiorniki radiowe i kiedy udało mi się znaleźć, to tata podchodził, przyglądał się, czy warto, czy nie warto, czy jakość jest dobra, czy coś się da jeszcze z tym zrobić. No i dochodziło do transakcji albo nie. To był jeden ze sposobów zbierania odbiorników, natomiast drugi to był przez internet już wtedy. Pojedyncze odbiorniki pojawiały się w internecie, natomiast tata ich wyszukiwał, odnajdywał, jeździł do osób, które chciały sprzedać ten odbiornik i z tym odbiornikiem bardzo często wiązały się jakieś historie rodzinne, dlatego, że te odbiorniki często były dla osób starszych, szczególnie jedynym oknem na świat w danym momencie. Ja pamiętam taką bardzo wzruszającą jedną historię. Tata mi opowiadał, kiedy telefonicznie ustalił, że przyjedzie do pewnej pani. Tam się okazało, że była ta starsza pani i jej córka. Ustalili telefonicznie kwotę, na którą się umawiają. No i kiedy tata odbierał ten odbiornik i, i i miał już wychodzić, ta starsza pani się rozpłakała i tata się poczuł dziwnie, dlatego że pomyślał, że być może ta kwota, którą chce zapłacić za radio jest za mała, że być może coś źle zrozumiał. No i wrócił, a ta kobieta starsza odpowiedziała, że nie, nie, wszystko jest w porządku, to po prostu był nasz prezent, mój i mojego męża prezent ślubny. To nie były po prostu tylko odbiorniki radiowe, to nie były tylko sygnały dźwiękowe, to po prostu byli towarzysze, towarzysze często najważniejszych momentów życia danej osoby. I właśnie tata często te historie mi opowiadał związane z, z rozmowami z konkretnymi właścicielami danych odbiorników radiowych. Także nie mogło być inaczej, ja po prostu, ja, ja musiałam się w radiu zakochać. A teraz tata dalej jeszcze poszukuje radio po, odbiorników? Czy już? Czasem, nie? Ta, czasem tak, jeśli czegoś mu jeszcze w jego kolekcji brakuje, bo to też trzeba powiedzieć, że tata, ponieważ jest elektrykiem z wykształcenia, więc on starał się te odbiorniki przywrócić do życia, do istnienia, i czasem trzeba było kupić 10 odbiorników, żeby w tej oryginalnej wersji złożyć jeden, który ożyje. Prawda? Także często zdarzało się tak, że podobnie, odbiorników radiowych w domu było kilka, a tata dniami i nocami składał te odbiorniki i, i one działały. Sama zresztą mam taki działający pionierek, którego bardzo, bardzo e, lubię. E, teraz, tak jak, jak powiedziałam, czasami, ale myślę, że ta jego kolekcja jest absolutnie olbrzymia, wystarczająca. Wiem, że te odbiorniki samochodowe, które ma, to, to jest największa kolekcja w Polsce. No i, i towarzyszy mu zresztą w miejscu, gdzie Cały czas pracuję w warsztacie, w którym współpracuje razem z moim bratem i, i może cały czas patrzeć na te swoje odbiorniki samochodowe. Nie tylko on, ale także klienci, którzy się tam pojawiają. I przyznam, że są zainteresowani. Tata często im jakieś historie sprzedaje związane z konkretnymi odbiornikami. No i swoją pasję przeniosłaś też. Zajmujesz się opowiadaniem studentom o radiu, o reportażu. No jesteś też w Fundacji Audionomia. Jak studenci odbierają dziś radio i reportaż, czy ich zdaniem wciąż odgrywa on istotną rolę i dlaczego? Na pewno studenci słuchają. Słuchają i to trzeba wyraźnie podkreślić, że żyjemy teraz w takim czasie, kiedy ludzie doceniają wartość słuchania. Natomiast słuchają często tego, co się do nich mówi, ale odbierają to jako takie oczywiste treści, nie wchodzą w głębszą relację z tą treścią, mam wrażenie, która jest im przekazywana. Myślę o podcastach, absolutnie nie wszystkich, ale tak, po prostu to, to jest ta typowo towarzysząca w tradycyjnym rozumieniu tego słowa funkcja radia. Ale coraz częściej zauważam, że y, młodzi ludzie, jeśli mają szansę poznania opowieści radiowej, reportażu radiowego i mogą zrozumieć, co to jest za forma i co więcej, mogą spróbować realizacji tej formy, oczywiście w takiej bardzo początkowej formie, ale stają w sytuacji poszukiwania tematu, przygotowania się do rozmowy z drugim człowiekiem, przeprowadzenia tej rozmowy, zareagowania na emocje osoby, z którą rozmawiamy, to wtedy okazuje się, że ta forma wcale nie jest abstrakcyjna, że te historie, które otrzymujemy dzięki reportażowi radiowemu, to są historie ludzi, którzy nas otaczają, to są historie o emocjach, to są opowieści, to są takie książki dźwiękowe oparte na faktach, które po pierwsze przynoszą nam konkretne historie, po drugie uczą nas rozumienia emocji drugiego człowieka. I w tym roku, to też jestem bardzo zbudowana, miałam możliwość spędzenia ze studentami dwóch dni podczas warszawskich warsztatów reportażu radiowemu, i te warsztaty wpłynęły na, na odbieranie dźwięku, na odbieranie reportażu też przez studentów. Na pewno wpłynęły na, na dużo większe zainteresowanie i powiedziałabym, że zrozumienie tej formy. Tak więc chyba nie zgodziłabym się z takim określeniem, bo moim zdaniem bardzo upraszcza rzeczywistość, że młodzi ludzie słuchają tylko podcastów. To nie jest tak. Słuchają podcastów i będą ich słuchać. I przyznam, że ja też, kiedy no właśnie kiedy potrzebuję tego medium tylko, które towarzyszy mi przy przy robieniu innych, angażujących też rzeczy. To zdarza mi się słuchać, ale to nie znaczy, że nie mają potrzeby spotkania się z taką bardziej angażującą formą, jaką jest reportaż radiowy. Tylko trzeba im pokazać, czy coś takiego jest, bo słuchając y, podcastów, y, oni najczęściej nie mają możliwości sięgnięcia do takiej bardziej rozbudowanej formy. Z pewnością wielką y, możliwością dla młodych ludzi, ale też dla radia jest to, że Audycje, których możemy posłuchać są później podcastowane, bo to jest chyba najlepszy sposób percepcji radia w tej chwili dla, dla młodych ludzi. I oni bardzo często sięgają po reportaż właśnie w takiej formie. Nie wtedy, kiedy jest on emitowany na antenie, ale później w tym czasie, kiedy mogą sobie na to pozwolić. Co właśnie powinno się zrobić, żeby przytrzymać tego y, słuchacza? przy radioodbiorniku, mhm. albo właśnie może przenosić wszystko do podcastu. Ja myślę o trzech, trzech rzeczach. Y, absolutnie mocno wierzę w edukację y, dźwiękową, w audioedukację i powinniśmy te zajęcia związane z słuchaniem najpierw po prostu otaczającego nas świata y, wprowadzać do szkół, do przedszkoli, bo tutaj chodzi o kwestię zatrzymania naszej percepcji dużej na jakimś elemencie. Żebyśmy nauczyli się właśnie zatrzymania, spokoju, skupienia. To jest jeden y, z elementów. Drugi element to ten właśnie, o którym wspominałam, czyli podanie odbiorcy innej niż ta tradycyjna ścieżki dystrybucji. Więc myślę o podcastowaniu rzeczywiście tych audycji. A trzecia bardzo ważna rzecz, którą sobie uświadomiłam w tym roku, to jest to, żeby radio otworzyło się zupełnie fizycznie na młodych ludzi. A więc podczas organizowania spotkań z reportażystami, podczas warsztatów, podczas um, słuchania i analizowania reportaży wpuścić młodych ludzi, zaprosić ich do siebie, pozwolić im posłuchać, jak się tworzy reportaż, jak się analizuje reportaż i e, pozwolić im włączyć się w dyskusję. Być może nie będą na początku chętni, ale e, na pewno bycie w środowisku, które tworzy radio, które tworzy reportaż radiowy i pokazanie, że to jest środowisko namacalne, że to są ludzie, którzy no, są tacy jak my, którzy interesują się drugim człowiekiem, którzy chcą nam coś przekazać, to sprawia myślę, że pewien dystans e, niweluje, a poza tym pokazuje, że ja też jako młody człowiek mogę pomyśleć, że kiedyś znajdę się w tej sytuacji. Młodzi ludzie powinni próbować radia, nawet jeśli im to na początku za bardzo nie wychodzi, ale, ale to angażuje i, i na pewno procentuje. Tak, to tak jak te warsztaty stypendialne te tak. Stwory, co organizujemy Zawsze tak, udział, lesie, w tych, no. udział w tym roku, znaczy w minionym roku w tych, w tych warsztatach, naprawdę był przez moich i mojej koleżanki studentów bardzo, bardzo dobrze odebrany i zaprocentował. Miejmy nadzieję, że audycje radiowe reportaże przetrwają, tym bardziej, że tak jak już powiedziałyśmy, radio przenosi się coraz częściej do internetu i do podcastów i właśnie dzięki temu. Mamy szansę przetrwać, miejmy nadzieję, kolejne sto lat. To prawda. A jeszcze na koniec, jeśli mogę powiedzieć, e, przypomniałam sobie, też nawiązując do reportażu, którego mieliśmy możliwość wysłuchania e, o Tadeuszu Boheńskim, przypomniałam sobie tekst takiej duńskiej reportażystki Lisbeth Jessen, która kiedyś e, napisała, że akurat reportaż radiowy, reportaże, to są opowieści o pięknych ludziach. O pięknych w tym sensie, że nawet jeśli oni zmagają się z jakąś niepełnosprawnością, to my ich zawsze słyszymy poprzez ich głos piękny, brzmiący, rezonujący i oni zawsze są piękni. Widzimy to, co w nich jest najpiękniejsze. E, tak jak to było właśnie z Boheńskim. i to jest wielka też siła radia, że my naszym głosem możemy wymalować naszą, e, nasz odbiór w uszach i, i, i w sercu drugiego człowieka. Także radio to, są, to rzeczywiście opowieści o pięknych ludziach i myślę, że z tą myślą możemy zostawić naszych słuchaczy. Moją i Państwa gościnią była Kinga Sygizman, adiunkt Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, a także członkini Fundacji Audionomia. Dziękuję ci bardzo i dobranoc. Dziękuję. Dobrej nocy, dobrej nocy. Dziękuję państwu za miło spędzony czas. Audycja dobiega końca. Słyszymy się za tydzień w Polskim Radiu 24 po godzinie 22. Dorota Boniecka-Górny. Do usłyszenia. Dobranoc. Reklama. Ależ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 Autopromocja.